Rozdział dwudziesty trzeci. Posiłki i strategie. Agata działała najefektywniej, kiedy wchodziła w tryb kobiety z misją. Zwłaszcza jeśli misja dotyczyła cudzych problemów, łatwiejszych do ogarnięcia niż własne. Cudze zmartwienia można było rozpisać na punkty i realizować rozwiązanie ze skutecznością generała dowodzącego armią. Wobec własnych zbyt często czuła się bezradna albo przytłoczona, do tego stopnia, że nie potrafiła spojrzeć na nie z dystansem. Rozbicie chaosu na drobne, możliwe do odhaczenia zadania przychodziło jej łatwiej, gdy szło o innych. Może dlatego z taką werwą zabrała się do rozwiązywania problemów Agnieszki. W godzinę załatwiła dla niej pokój w pensjonacie Wielka Niedźwiedzica, kupiła podstawowe kosmetyki i ubrania, Zajrzały też do apteki po suplementy ciążowe, których Agnieszka zapomniała spakować oraz ziołowe tabletki uspokajające bezpieczne dla przyszłych mam. Podejrzewały, że w obecnych okolicznościach sen nie przyjdzie jej łatwo. Zawiozła kobietę do pensjonatu, upewniła się, że wszystko jest w porządku i zeszła na dół w nadziei, że zastanie Marię. Starsza kobieta była w kuchni. Wyjmowała z piekarnika babeczki z kawałkami czekolady. W powietrzu unosił się rozkoszny zapach i Agata, choć ledwie chwilę wcześniej skończyła śniadanie i deser, poczuła jak ślinka napływa jej do ust. Maria uśmiechnęła się ciepło na powitanie, jakby znały się od wieków. Agata od razu poczuła, jak napięcie z niej opada. Pani Agato, widzę, że bardzo się pani angażuje w zapewnienie nam solidnego obłożenia, powiedziała Maria z lekkim uśmiechem. I pomyśleć, że uważałam, że skoro zamieszkały panie w domu u klejów, nie będzie już okazji do spotkań. Może herbaty? I babeczkę? Jeszcze ciepłe? Agata cicho parsknęła. Nie mam wystarczająco silnej woli, żeby odmówić, przyznała. Co panią sprowadzam? Mogę jakoś pomóc? Zapytała Maria z tym ciepłem w oczach, które sprawiało, że Agacie topniało serce, jakby i ono było z mlecznej czekolady. — Chodzi o młodą kobietę, której wynajęłam pokój. Wiem, że to spora prośba, ale czy mogłaby pani mieć na nią oko? Maria natychmiast spoważniała. — Co dokładnie ma pani na myśli? Jest w niebezpieczeństwie? Ktoś mógłby jej szukać? Agata pokręciła głową. — Na szczęście to nie ten rodzaj zagrożenia, ale martwię się o nią. Jest w zaawansowanej ciąży, wczoraj straciła przytomność, przeżyła ogromny szok, jest całkiem sama i ma więcej powodów do obaw niż przeciętna kobieta w jej sytuacji. Maria się rozluźniła, choć jej spojrzenie pozostało uważne oczywiście pani Agato będę miała na nią oko, ale czy w takiej sytuacji nie powinna zostać z wami agata westchnęła to byłoby niezręczne. To partnerka mojego prawie byłego męża, który, jak pewnie pani słyszała, w czwartek został znaleziony martwy w ogrodzie za naszym domem, a ja, jak to bywa w takich sytuacjach, jestem na celowniku policji. Maria skinęła głową, jakby to wszystko wyjaśniało. Rozumiem. Panie znały się wcześniej? Nie. Ale sądzę, że policja i tak by w to nie uwierzyła, gdyby teraz nagle zamieszkała u nas. Oczywiście. O tym, że to pani opłaca jej rachunek, też nie muszą wiedzieć, zapewniła Maria. Agata uśmiechnęła się z wdzięcznością. Po prostu nie chciałam, żeby wracała do domu. Sama, w takim stanie. Maria pokiwała głową i spojrzała na Agatę z troską. Czy policja ma jakiekolwiek powody, by panią podejrzewać? Poza schematycznym założeniem, że jeśli ginie mąż, to żona jest pierwsza na liście potencjalnych zabójców? Nie bardzo, ale to niekoniecznie wystarczy, żeby przestali. Mam alibi, może nie tak dobre, jakbym chciała, choć powinno wystarczyć. Liczę, że sprawa szybko się wyjaśni. Ale wiadomo, teraz jest sytuacja napięta i wolałabym, by Agnieszka nie została wplątana w to jeszcze bardziej. Ma pani dużo troski dla kobiety, z którą związał się pani, wciąż jeszcze formalnie, mąż. To, co się stało, nie jest jej winą. – A w związku z Aleksandrem nie życzyłabym nawet najgorszemu wrogowi, a co dopiero młodej, niewinnej kobiecie. – A, ten typ. Proszę się nie martwić. Będziemy miały na panią Agnieszkę baczenie. Niczego jej tu nie zabraknie. – A pozostałe dwa pokoje? Dla innych kochanek pani męża? – zażartowała z błyskiem w oku. – Gorzej dla prawników. Lokalny prokurator mnie ściga, więc nie mogę iść na przesłuchanie uzbrojona tylko w cięty język i średnie alibi, przyznała Agata. Maria uśmiechnęła się ciepło. Wie pani, pani Agato, że sprawiedliwość nierychliwa, ale sprawiedliwa. W końcu prawda wyjdzie na jaw. Gdyby pani czegoś potrzebowała, proszę dać znać. Dziękuję pani Mario. Nie ma za co, kochana wielka niedźwiedzica to miejsce, gdzie można odnaleźć spokój, nawet w największej burzy. Dokładnie takie odniosłam wrażenie, jakby całe złotego świata bało się przekroczyć próg pensjonatu, jakby to był azyl. Maria uśmiechnęła się tajemniczo. Tak właśnie jest. Zło czasami próbuje tu wtargnąć, ale zawsze sobie z nim radzimy. Moja wnuczka potrafi przepędzić je kijem hokejowym, gaśnicą albo tym swoim wścibstwem, które nazywa talentem detektywistycznym. Gdyby nie była teraz z ciotką na wycieczce, już by węszyła wokół tej sprawy zwabiona wieścią o nieboszczyku. Agata zaśmiała się. Może szkoda, że jej nie ma. Ta historia jest tak absurdalna, że każdy tęgi umysł by się przydał. Proszę jej nie zachęcać, ale po wszystkim, gdy wróci, może ją pani podpytać o jej przygody z nieboszczykami. Wystarczy na nie powieść, a może i na trylogię. Jasne, nie ma co się rozdrabniać, skoro można napisać trylogię, zażartowała Agata. Maria pokręciła głową i zajęła się przekładaniem babeczek na paterę. W tym momencie telefon Agaty zabrzęczał w kieszeni. Odczytała wiadomość. – O proszę, kolejni goście właśnie wjeżdżają do miasta. – Zapraszać gości do naszego pensjonatu może pani nawet codziennie – zaśmiała się Maria. Agata spojrzała na nią uważnie. – A wie pani, że to jest temat, do którego jeszcze wrócimy? – rzuciła wstając. Maria skinęła głową. Jeśli jest pani na ścieżce wojennej z lokalnymi stróżami prawa, lojalnie uprzedzam, że za chwilę może pojawić się tu mój syn. Ma wściekłą intuicję i wyczuwa świeże wypieki lepiej niż pies myśliwski. Dzięki za ostrzeżenie. To ja zmykam. Maria odprowadziła ją wzrokiem. Gdy Agata mieszkała pod jej dachem dwa miesiące temu, starsza pani widziała gromadzące się nad nią ciemne chmury. Była zbyt doświadczona w prowadzeniu przystani, swojego azylu dla ptaszyn, ofiar przemocy domowej, by nie rozpoznać znaków. Teraz jednak Agata wydawała się spokojniejsza, mimo grożących jej nieprzyjemności. Maria wiedziała jedno. Nie warto było żałować nieboszczyka. W zapadłem Agata czekała w samochodzie, tuż przy rozwidleniu dróg, z których jedna, szutrowa, prowadziła do domu uklejów. Zadzwoniła wcześniej do Lidii i zaproponowała, by spotkały się na miejscu. Lepiej było omówić zawiłości sprawy w domu niż w restauracji lub pensjonacie. GPS prawniczki, jak przypuszczała, byłby bezradny wobec tej drogi, tak samo jak urządzenia w samochodach kurierów czy dostawców jedzenia. Po kilku minutach Agata zobaczyła granatowy sów. Rozpoznała Lidię na fotelu pasażera, więc mrugnęła światłami i ruszyła przodem, prowadząc gości do celu jak pies przewodnik. Jeszcze wczoraj miała wyrzuty sumienia, że ściąga Lidię do ustki i zabiera jej wolny czas. Ale gdy zobaczyła ją wysiadającą z auta, uśmiechniętą, wspartą na ramieniu przystojnego mężczyzny po czterdziestce, pomyślała, że żadnemu z nich wyprawa nad morze nie sprawiła przykrości. Agato, poznaj Maćka zarębę, karnistę, który doprowadzi do łez tutejszego prokuratora. Przedstawiła towarzysza Lidia. Agata uśmiechnęła się. Już pana lubię. Jeszcze nie widziałam łez prokuratora, ale sama obietnica rozgrzewa moje serce. Uścisnęli sobie dłonie. Agata zanotowała w pamięci jego solidny uścisk. Zawsze zwracała na to uwagę, bo mówiło jej to sporo o człowieku. Zaprosiła ich do środka, prosto do centrum operacyjnego, zwanego Murder Roomem. Nie istniało lepsze miejsce, by wyjaśnić przybyłym wszystkie zawiłości sprawy. Nina i Zuza dyskretnie się ulotniły, a Agata na prośbę tej drugiej oddała im kluczyki do auta. Nie dociekała, dokąd się wybierają. Przez dwie godziny omawiali szczegóły, tropy, alibi i dowody, które udało im się zgromadzić. Analizowali wszelkie hipotezy i wnioski, omawiali wszystkie nazwiska z tablicy oraz powody, które doprowadziły do wykreślenia Agnieszki z listy podejrzanych. Agata opowiedziała też o niecodziennej aktywności wokół Aleksandra ze strony policjantów z komendy głównej, prawdopodobnym śledztwie i przymusowym urlopie, a także testamencie. I poli się na życie. Sprawdziłam, czy mój stary kontakt w głównej coś wie, ale niestety jest na emeryturze od sześciu lat i bardziej zajmuje go odnawianie domu letniskowego na Mazurach niż wydarzenia w Ustce, przyznała Agata. Maciej uśmiechnął się drapieżnie z notatnika o żółtych, liniowanych stronach. Od początku rozmowy zapisał ich co najmniej pięć. Zamknął eleganckie, wieczne pióro i powiedział... Tu akurat mogę pomóc. Moje kontakty są świeże i wciąż na etacie. Jeśli coś się tam kryje, dowiem się. Bo jakkolwiek intrygująca jest pani teoria, pani Agato, potrzebujemy motywu i dowodów, żeby brzmiała lepiej niż fabuła dobrej powieści. Motywu innego niż zemsta na prawie byłej żonie, dodała Agata. Tak, to oczywisty motyw, ale wielu uznałoby środki za zbyt daleko idące. Chyba, że motywów było więcej lub choć jeden, ale niepodważalny. Znajdziemy go. Czy coś wiadomo o terminie oficjalnego przesłuchania? Z moich przecieków wynika, że jutro poznamy wyniki sekcji, a zaraz po tym mogę spodziewać się wezwania na dwanik. powiedziała Gracja. Znakomicie. Łatwiej znaleźć dziurę w teorii policji, gdy ma się komplet danych, stwierdził Maciej. Może uda mi się zdobyć wyniki sekcji, powiedziała Agata, zastanawiając się, czy Straszewicz byłby na tyle pomocny, by jej je udostępnić. Tym proszę się nie martwić, zdobędę je całkiem legalnie i na pewno nie będę z tym czekał do potencjalnego procesu. Na samą myśl o procesie dostaję wysypki, westchnęła Agata, pocierając twarz dłonią. Nie sądzę, by do niego doszło. A jeśli nawet, to nie pani będzie oskarżona. Mamy mocną sprawę. Musimy jedynie uświadomić organom ścigania, że powinny obszczekiwać zupełnie inne drzewo. Jeśli to się uda, o złoce pana. Maciej machnął ręką z rozbawienia. Od roku namawiałem Lidię na wspólny urlop, ale twierdziła, że nie ma czasu. Pani pomogła jej go znaleźć. To ja jestem pani dłużnikiem. Agata spojrzała na Lidię zaskoczona. Nie patrz tak na mnie. Może i pracujemy, ale w jakże miłych okolicznościach przyrody. Jak na mnie, to prawdziwy urlop, powiedziała prawniczka, choć wyraźnie się zarumieniła. Jeśli będzie trzeba znowu ją wyciągnąć nad morze, proszę dać znać. Wpakuję się w jakąś mniejszą kabałę i wezwę was na ratunek, zażartowała Agata. Tylko zaplanuj to lepiej. Niepodważalne alibi, żadnych dziur czasowych i mnóstwo świadków. Wtedy faktycznie będzie to czysty relaks. Pouczyła ją Lidia z półuśmiechem. Gracja prychnęła. Postaram się zapamiętać na przyszłość.